Poradnik konsumenta. Rozpoczynamy kolejną audycję Poradnik konsumenta, w której powracamy do problemów z jakimi zgłosili się konsumenci. Dzisiaj podobnie jak i w poprzedniej audycji omówiony zostanie jeden konkretny problem konsument zawarł umowę z przedstawicielem operatora sieci na usługę telefoniczną. Jednak wcześniej miał już podpisaną umowę z operatorem TPSA. Pytanie brzmi, czy musi on rozwiązać sam poprzednią umowę, czy zrobi to za niego nowy operator? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten przypadek, tutaj bardzo często właśnie zgłaszają mi się konsumenci z prośbą o udzielenie porady prawnej, czy też interwencji w sytuacjach mianowicie takich, że często po mieszkaniach chodzą przedstawiciele operatorów innych sieci i namawiają na zmianę usług telefonicznych. Bardzo często ci przedstawiciele proponują nowe, korzystne w cudzysłowie, nowe, korzystne warunki. Dotyczy to osób mianowicie starszych. Namawiają na zmianę przede wszystkim dotychczasowego operatora sieci. Bardzo często jest tak, że tym dotychczasowym operatorem sieci jest sieć TPSA. I wówczas przedstawiają właśnie te nowe warunki, nowe wzory umów. Osoby po prostu, no trzeba powiedzieć, nie ze zrozumieniem czytają te umowy albo bardzo pobieżnie czytają te umowy. Dochodzi do podpisania tego typu umów. No i potem powstaje mianowicie taki problem. Przedstawiciel handlowy no, udaje się już poza, poza miejsce zamieszkania konsumenta. Konsument ma przed sobą umowę czyta tą umowę, no i sobie stawia takie pytanie, mianowicie, czy musi sam ewentualnie zawiadomić dotychczasowego operatora sieci o zmianie? To jedno, a drugie, czy istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy? I te pytania są bardzo często kierowane tutaj do mnie. Chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że Nowy operator, który już zawarł umowę z konsumentem, w jego interesie jest i w jego obowiązku jest zawiadomienie dotychczasowego operatora sieci. On jego zawiadamia i automatycznie ta usługa dotychczasowa wygasa w ciągu miesiąca od chwili podpisania takiej umowy. To jest jeden problem. Drugi problem to jest mianowicie taki, czy można odstąpić od takiej umowy i kiedy. Oczywiście istnieje możliwość odstąpienia od umowy, tej właśnie z operatorem, tym nowym sieci, ale tak jak wcześniej powiedziałem, musi być zachowany termin 10 dni. Czyli w ciągu 10 dni ma prawo odstąpienia od umowy, taki konsument wysyła zawiadomienie, mianowicie do tego nowego operatora, że rezygnuje w sumie, zawiadamia również do, do wiadomości dotychczasowego operatora i taka umowa po prostu konsumenta tutaj nie wiąże. Natomiast bywają sytuacje bardzo po prostu różne. Często osoby, tak jak wcześniej powiedziałem, oprócz podpisania takiej umowy, nie czytają regulaminu. W regulaminie, proszę Państwa, są takie zapisy, że jeżeli się zrezygnuje z tego nowego operatora sieci od umowy, to się płaci wtedy kary umowne przed upływem terminu, o czym konsumenci nie zawsze wiedzą. W razie niejasności konsument oczywiście może zgłosić się o do rzecznika praw konsumenta, ale czy są jeszcze inne instytucje, które w takiej sytuacji mogą udzielić pomocy? Oprócz tej formy pomocy ze strony powiatowego rzecznika konsumentów Istnieje inny organ, który rozpatruje między innymi wszelkie skargi dotyczące wszystkich operatorów sieci. I to jest proszę państwa Centralny Zespół Interwencji, który mieści się w Kaliszu przy ulicy Asnyka 65, 62800 Kalisz. Podam numer faksu, to jest 62 kierunkowy 753 39 07 i podam również numer telefonu, gdzie można ewentualnie dzwonić. To jest telefon też kierunkowy do Kalisza 062 765 66. 65. Chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym taka odpowiedź może być rozpatrzona w formie reklamacji przez ten centralny zespół interwencji w terminie 30 dni. Jest to dosyć istotna sprawa, gdyż to reguluje przede wszystkim tutaj ustawę. Często jest tak, że w takich przypadkach, kiedy już coś pójdzie nie tak, czujemy się kompletnie bezradni. Myślę, że ta instytucja na pewno Państwu pomoże. Dziękuję za dzisiejsze porady. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. A Państwu przed odbiornikami mówię do usłyszenia Monika Stankiewicz. Spotykamy się w kolejnym Poradniku Konsumenta. Była to audycja Poradnik Konsumenta. Na kolejną zapraszamy za tydzień.